Informacje polskiego Radia 24. Andrzej Poczobut, uwolniony to efekt współpracy polskiej i amerykańskiej dyplomacji, podkreśla szef MSZ-u. Sejm w euforii, ponadpartyjna zgoda. Mamy komentarze posłów w sprawie uwolnienia naszego rodaka. Wrócimy też do sprawy. Zonda krypto, prokuratura bada nowe wątki afery. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Andrzej Poczobut uwolniony z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut wolny, witaj w polskim domu przyjacielu, tak napisał w mediach społecznościowych premier, załączając zdjęcie z ich spotkania na granicy. Polsko-białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości od pięciu lat przebywał w więzieniu. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia trwały od września ubiegłego roku. Były trudne, Polska potrzebowała wsparcia, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.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 W negocjacjach pomógł specjalny wysłannik prezydenta USA do Białorusi John Cole. Według strony białoruskiej Andrzeja Poczobuta wydano Polsce w odpowiedzi na osobistą prośbę jego matki skierowaną do Aleksandra Łukaszenki. Szczegóły poznamy po południu o 16.30 w kancelarii premiera Donald Tusk wygłosi oświadczenie. Andrzej Poczobut został już także zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. To teraz głos z Sejmu i ponadpartyjna. Radość z uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tak komentuje to poseł PiSu Michał Wójcik. A to jest bardzo dobra informacja, ponieważ od wielu lat wszystkie rządy praktycznie zabiegały o to. Chyba wszyscy politycy, nie dzieląc się tutaj na poszczególne frakcje, o to, żeby został uwolniony. Bardzo się cieszę z tego powodu. Podobne odczucia ma poseł Polski 2050, Adam Luboński, zaznacza przy tym, że uwolnienie Poczobuta nie zmienia jego oceny białoruskiego reżimu. Dla mnie to są po prostu ruskie onuce, o tak bym powiedział, bezczelnie może, ale tak, ale tak szczerze. Tak? E, może mają dosyć już Putina, a, a, a siedzą mu pod butem, e, ale na pewno, na pewno negocjacje, na pewno coś musiało się odbyć, że wymiękli i że został wypuszczony. Białoruski reżim od lat represjonował naszego rodaka. Andrzej Poczobut od lat 90. należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację polityczną i społeczną na Białorusi. Za swoją działalność społeczną i dziennikarską, a także krytykę reżimu Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Po aresztowaniu w 2021 roku władze Białorusi zarzuciły mu podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Po pokazowym procesie w styczniu 2021 3 został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Zbieramy kolejne komentarze w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Po informacjach będzie z nami profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Prokuratura gromadzi dowody dotyczące afery Zonda Krypto. Śledczy mają się zająć również wątkiem rosyjskich powiązań giełdy kryptowalut oraz finansowania partii politycznych. Dotychczas do prokuratury zgłosiło się ponad 700 pokrzywdzonych przez Zonda Krypto, którzy nie mają dostępu do swoich aktywów. O szczegółach Michał Makowski. Śledztwo prokuratury dotyczy oszukania klientów giełdy Zonda Krypto oraz prania brudnych pieniędzy przez spółkę. Gazeta Wyborcza podała, że w ocenie służb kontrolę nad spółką przejęła rosyjska mafia. Żaden wątek ani ślad nie zostanie pominięty, zapewnił w radiowej trójce prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Kilkadziesiąt przeszukań zrealizowano, zabezpieczono bardzo dużo nośników danych i sprzętu informatycznego, to wszystko podlega analizie. Według doniesień medialnych szef zonda krypto Przemysław Kral przebywa w Izraelu i posługuje się tamtejszym paszportem. Prokurator krajowy przypomniał, że Polska nie ma indywidualnej umowy o ekstradycję z Izraelem, ale obie strony podpisały się pod międzynarodową konwencją w tej sprawie. Michał Makowski, Polskie Radio. W informacjach Litwa i akcja służb w jednej ze szkół. W Mariampolu na południu kraju uczeń zaatakował nożem trzy osoby. Domniemany sprawca ma 17 lat, został już zatrzymany. Dyrektorka gimnazjum zdradziła, że napastnik chorował na depresję. Był bardzo cichy, spokojny i zamknięty w sobie. Śledczy starają się ustalić motyw ataku. Życiu żadnej ze zranionych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na koniec historia jakich mało. Podczas podchodzenia do lądowania w Portland w stanie Oregon na pokładzie samolotu na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Poród odebrały ratowniczki medyczne, które akurat wracały z urlopu. Pępowinę podwiązały sznurówkami, a koce pożyczyły od innych pasażerów.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 Dzielnej mamie gratulujemy, dodajmy, zgodnie z tradycją małej należą się dożywotnie darmowe przeloty. Relacje przygotowała Agata Król. To były informacje Polskiego Radia 24. Słońce przeplata się dziś z chmurami. Najcieplej jest na zachodzie i południu. Tam około 15 stopni i nie powinno padać. Na północy i w centrum 12 z przelotnym deszczem. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu najchłodniej maksymalnie 8 stopni i tam też może przelotnie pokropić.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 To się opłaca. byś wiedział Janek jak nie kocha franek. Aj po co za złotówkę kupiło obwarzanek? To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze.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 Dzień w Polskim Radiu 24. To dzień, który przejdzie do historii. 28 dzień kwietnia 2026 roku. Dzień, w którym Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. Dziś wrócił do... Polski jest wolnym człowiekiem. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił uwolnionego Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór Orderu Orła Białego. Te informacje przekazał dziennikarzom w Dubrowniku, gdzie przebywa w związku z udziałem w 11 Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Posłuchajmy prezydenta. Ten piękny widok, który widzicie za moimi plecami przywołuje też piękny fakt, który przed momentem się dokonał. A więc Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki. Człowiek, który dowiódł tego jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to opłacił bardzo wysoką cenę ciężkim więzieniu nie, reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja do odbioru. Oczywiście po całym procesie adaptacji po odbioru Orderu Orła Białego, a więc najważniejszego polskiego odznaczenia. Chcę też, drodzy państwo, powiedzieć, że dobieg końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo e, długi.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 prezydenta Trumpa na Biaru Oruś otrzymałem informację, że jak wszystko pójdzie dobrze, a przed chwilą dowiedzieliśmy się, że wszystko poszło dobrze, Andrzej Poczobut będzie w Rzeczpospolitej. To też okazja, drodzy Państwo, żeby i tu z Dubrownika, z posiedzenia inicjatywy i ze szczytu inicjatywy Trójmorza powiedzieć jeszcze raz wszystkim Polakom, że nasz partner, nasz strategiczny sojusznik, Stany Zjednoczone, na czele z prezydentem Donaldem Trumpem dowo. Włożą tych zobowiązań, o których dyskutujemy podczas naszych bilateralnych spotkań. Przypomnę, że Polska będzie częścią szczytu G20, do czego doszło w naszej bezpośredniej rozmowie i to zaproszenie, choć kierowania, do wszystkich Polaków było skierowane bezpośrednio od prezydenta Stanów Zjednoczonych do prezydenta Polski. Wówczas również udało się wpłynąć na to, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie uległa zmniejszeniu. Na dziś kolejny piękny gest i sygnał za sprawą tych, którzy to negocjowali, w tym także ministra Marcina Przydacza. Oczywiście wysiłków wielu instytucji państwa polskiego, no ale tutaj bezpośrednie spotkanie i ciągłe przypominanie o tym, że Andrzej Poczobut jest symbolem dla nas, dla Polaków, dla wspólnoty narodowej. I wczorajsza rozmowa z Joe Kolem, który powiedział, że na osobistą prośbę prezydenta Donalda Trumpa traktuje sprawę Andrzeja Poczobuta jako Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Radujmy się, drodzy Państwo, razem jeszcze raz zapraszam Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór orderu Orła Białego. Tak mówił, ciesząc się z uwolnienia Andrzeja Poczobuta, prezydent Karol Nawrocki. Komentarz. A z nami już połączony pan profesor Daniel Boczkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się I też na pewno szczęśliwy z powodu tej informacji, którą od kilkudziesięciu minut przekazujemy naszym słuchaczom polskiej opinii publicznej, że Andrzej Poczobut na wolności. No tak, dla, dla nas tutaj, szczególnie w Białymstoku, gdzie co miesiąc spotykaliśmy się, też e, zajmując się właśnie przypominaniem o tym losie Andrzeja Pogutu, jest, jest to bardzo ważne, ponieważ jest to, no jest to wielki symbol oporu. E, symbol, który był także dla Łukaszenki bardzo trudny do strawienia, bo jest to osoba, której system białoruski nie złamał nigdy. E, I wypuszczenie jego to jest e, bardzo taki dobry znak, e, to także jest sygnał dla innych osób, które walczą z reżimem. Ale też ważne jest to, że myślę, iż został przekonany bardzo mocno do tego, żeby opuścić Białoruś, ponieważ Łukaszenka chyba tylko dlatego pozwolił Poczobutowi opuścić kolonię karną, że Polska przyjęła go, bo de facto jest wyrzucony z własnej y, ojczyzny, jaką była Białoruś. Panie profesorze, dobrze, że wspomniał Pan o tych comiesięcznych akcjach Solidarności z Andrzejem Poczobutem i tej białostockiej perspektywie na, na ten temat, na ten problem, na tę sprawę. Dlaczego nigdy nie zabrakło zaangażowania i takiej determinacji w tym, żeby głośno upominać się o wolność dla Andrzeja Poczobuta? No przede wszystkim ze względu na tą symbolikę, jaką był jego opór, a także dlatego, że no tutaj akurat, jeśli chodzi o Białostoczyznę, czy w ogóle dzisiejszą granicę, cały ten obszar, pamięć o... Y, całej Polonii białoruskiej, o Polakach, którzy tam y, pozostali, o Polakach, którzy tam mieszkali. Y, tu jest wiecznie żywe, bo myśmy bez przerwy zawsze mieli kontakty y, po obu stronach. To były kontakty bardzo... Y, zaawansowane. Spotykaliśmy się, wyjeżdżaliśmy, kultywowano te tradycje polskie. Dzisiaj ten system białoruski robi wszystko, by w ogóle wymazać obecność Polaków na Białorusi, likwidując szkoły, likwidując możliwości działania różnego rodzaju organizacji i przede wszystkim właśnie przetrzymując w więzieniu osoby, które były związane i były symbolem tego oporu i trwania Polaków. Stąd dzisiaj wolność dla Andrzeja Poczebuta będzie też takim symbolicznym sygnałem, ponieważ on będzie mógł znowu mówić w imieniu tych wszystkich, którzy dziś ze względu na ten system, który tam jest na Białorusi mówić nie mogą po prostu ze względów bezpieczeństwa. I warto pamiętać właśnie, że Białoruś Łukaszenki stworzyła Polskę sobie jako głównego wroga, jako Państwo, które zagraża, czycha na Białoruś, które gotowe jest atakować w każdej chwili Białoruś, które chce zagarnąć białoruskie ziemie, które dawniej należały do Rzeczypospolitej. A przy okazji jeszcze Łukaszenka potrafi powiedzieć, że taką wielkością państwa białoruskiego i Łukaszenki jako takiego jest, że nie upomina się na przykład o Białystok, który był częścią zachodniej Białorusi. Jak pan myśli, panie profesorze, dlaczego do tego uwolnienia dochodzi właśnie dzisiaj? Posłyszymy o tych wysiłkach wzmożonych wielu ekip kolejnych rządzących w Polsce, wielu polityków zaangażowanych w ten proces, sojuszników również zagranicznych. Podkreślana jest rola Amerykanów w tym dzisiejszym uwolnieniu. Ale przecież te wszystkie wysiłki nie trwały od wczoraj. Dlaczego właśnie dzisiaj? Dlaczego właśnie teraz? Myślę, że dowiemy się za jakiś czas, co zaważyło. Moim zdaniem jednym z takich kluczowych elementów była jednak zgoda Andrzeja na to, żeby opuścić Białoruś. On cały czas podkreślał, że jeżeli nawet zostanie zwolniony, to on będzie dalej w swoim kraju, będzie dalej walczył o prawa, o wolność, o demokrację, o prawa mniejszości polskiej. Moment, w którym on opuszcza Białoruś, jest takim częściowym zwycięstwem, ponieważ Łukaszenka aktualnie prowadzi właśnie taką politykę, że zwalnia więźniów, ale natychmiast wszystkich wyrzuca z kraju. No właśnie, panie profesorze, to przerwijmy na chwilę naszą rozmowę, bo dołączył do nas pan Paweł Łatuszka, był ambasador Białorusi, działacz opozycji białoruskiej. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i chętnie poznamy tę pana perspektywę na tę informację, która dotarła do nas niezwykle szczęśliwą, wolny Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut uwolniony z białoruskiego więzienia. Mówi nasz gość, pan profesor Daniel Boćkowski, że to jest przejaw być może słabości reżimu. Jak pan do tego podchodzi? No na pewno to jest wspaniała chwila, wspaniały moment, uwolniona żyje potrzebuta bohatera dla nas wszystkich Białorusinów walczących o demokrację i jestem przekonany dla wszystkich. Polaków. Nie zapominajmy, że Andrzej potrzebował ponad pięć lat był w więzieniu, torturowany. Również nie zapominajmy, że nadal w więzieniach pozostaje 850 co najmniej więźniów politycznych i cały czas ich liczba przybywa, bo Łukaszenkę aresztuje, zatrzymuje kolejne osoby. To fakt kapitulacji wobec izolacji ze strony Łukaszenki. On faktycznie został zmuszony do tej wymiany, nie z powodów humanistycznych, lecz z powodu całkowitego impasu. No, Przypomnijmy, że były zamykane części graniczne przez stronę polską i litewską. Dwudziesty pakiet sankcji, który został przyjęty ostatnio to jest bardzo mocny ciosu gospodarką Łukaszenki. I gospodarka ostatnio się sypie. Również uznanie jego przedsiębiorstwa za zaplecze agresora. Również naciski ze strony Chin. Wiemy i pamiętamy jeszcze za poprzedniego pana prezydenta Dudy była prośba do Chin. Wiem, że i prośba była do prezydenta Stanów Zjednoczonych. wiem, że i premier polski, i minister spraw zagranicznych zabiegali o uwolnienie, i parlament polski. To wszyscy razem pracowaliśmy na to, żeby to się stało, ale Łukaszenka jest przypięty do ściany. Ma ogromne problemy i również chciał wyciągnąć swoich śpiegów faktycznie z terytorium Unii Europejskiej, bo przyznał się w komentarze dziś opublikowała agencja BIOTE, że wśród uwolnionych byli osoby, które wykonywali bardzo ważne Zadania w interesach narodowych, narodowego bezpieczeństwa Białorusi. To oznacza, że Łukaszenka wyciągnął swoich oficerów służb. Panie ambasadorze, podkreślamy, że Andrzej Poczobut to polski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Symbol praw, symbol walki o prawa człowieka. Nasz rodak, ale to jest również ważna osoba dla opozycji białoruskiej, która z reżimem walczy. Jak symboliczny dla, dla was jest to fakt, jest ten dzień, jest ten moment uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Naprawdę, cały czas zabiegaliśmy o to i prosiliśmy również stronę amerykańską i pana specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa, Johna Koła o to, żeby też rozmawiał o Andrzeju Poczubucie. I naprawdę, no to jest zawsze człowiek jest na wolności, bo nie wiemy, co się może stać z ludźmi w więzieniu. Dziewięć osób straciło swoje życie wśród więźniów politycznych w, w zakładach karnych reżimu Łukaszenki. Także naprawdę to jest, to jest bardzo, bardzo dobra Wiadomość. Chociaż jeszcze raz, nie zapominajmy, że tyli ludzi cierpi, a ili ludzi zostało deportowanych i nawet to ten tweet, który opublikował pan premier, że pan Andrzej Paczobut zapytał, pierwsze pytanie jego było, czy mogę wrócić. Łukaszenka w grudniu poprzedniego roku powiedział, że sam zdecydował pozbawić paszportów, by wyrzucić byłych więźniów politycznych na Ukrainę i powiedział, że nie mają prawa powrotu na Białoruś. Także żeby to się stało, nie trzeba, żeby nie zmienił się na Białorusi. Także my nadal będziemy walczyć i mamy nadzieję, że i głos pana Andrzeja Poczubuta będzie też pomocą dla nas wszystkich. Pan Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce, działacz opozycji białoruskiej był z nami. Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Dziękuję również. A my wracamy do rozmowy z panem profesorem Danielem Boczkowskim z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję panie profesorze, że jest pan z nami wciąż. I poproszę pana znowu o komentarz do tego kontekstu międzynarodowego tego dzisiejszego wydarzenia, bo my oczywiście rozpatrujemy to w kategoriach ludzkich, cieszymy się, że Andrzej Poczobut jest cały... No i zdrowy, można tak powiedzieć, chociaż wyraźnie wycieńczony, że, że wrócił do Polski. No ale to jest przecież również wydarzenie na arenie międzynarodowej ważne, chociażby ze względu na to, że mówimy o udziale amerykańskich sojuszników w tych negocjacjach, w tych wysiłkach, które ostatecznie doprowadziły do tego, że Andrzej Poczobut jest na wolności. Znaczy, generalnie Stany Zjednoczone prowadziło dłuższego czasu z Białorusią taką dość skomplikowaną grę. Może nie tyle odciągnięcia od Federacji Rosyjskiej, bo to jest niemożliwe, po prostu Federacja Rosyjska kontroluje Białoruś niemal całkowicie, ale zbudowania jakichś takich potencjalnych kanałów po to, był Łukaszenka po prostu dla kasy, dla swojego, dla bezpieczeństwa swojego reżimu był gotów na pewne ustępstwa. I to polega mniej więcej te, na tym, że oczywiście wymieniani są więźniowie na e, agentów białoruskich, e, ale też e, działa to w ten sposób, że m, Amerykanie zaproponowali tutaj e, Białorusi e, powiedzmy zluzowanie restrykcji. To było ważne, bo to i Białawia, to było ważne ze względu na możliwości podróży. E, to było też ważne ze względu na to, że Amerykanie dają szansę na przykład Białorusinom i chcą kupować e, nawozy. Te nawozy są jednym z głównych elementów produkcji w Białorusi, jednym z niewielu, który może dostarczać dewiz, których rozpaczliwie brakuje. Więc reżim może dzięki temu pozyskiwać środki na, na, na trwanie tego wszystkiego. Ale coś za coś, tym jednym z elementów jest między innymi właśnie uwalnianie osób, które przebywają w więzieniach. Niestety widzimy taką sytuację, że z jednej strony Łukaszenka zwalnia czasami kilkanaście, kilkadziesiąt Osób, a równocześnie łaty sobie następnych, żeby prawdopodobnie nadal mieć ich na wymianę To jest gra, która patrząc na reżim nie będzie miała końca, ale te narzędzia ekonomiczne, ta presja, plus to co robiliśmy, presja nasza, Litwy, te działania zakulisowe, one mają sens, bo jednak no, Łukaszenka wydaje, wyrzuca za granicę Jedn... osobę, która jest symbolem wszystkich w zasadzie tych represji, które, które spadają i której głos teraz e, będzie słyszalny tak samo dobrze, jak wtedy, kiedy jego głosu nie było słychać z więzienia, bo Andrzej e, Poczobut e, także ze względu na swój sposób e, działania, na tą niezłomność, na ten e, na to poświęcenie, na to, że co chwila lądował w e, różnego rodzaju karcerach, różnego rodzaju kary dostawał, bo nie chciał być, nie chciał się pozwolić złamać. No to jest symbol, który, no, myślę, że będzie wpływał bardzo mocno także na Ostrzeganie Białorusi. Czy możemy również ten dzień i ten fakt uwolnienia Andrzeja Poczobuta traktować jako sukces polskich służb? Bo gdyby nie to, że w ich rękach znaleźli się do no właśnie ci współpracownicy białoruskiego reżimu, no to nie byłoby Andrzeja Poczobuta na kogo wymienić, już mówiąc zupełnie wprost, panie profesorze. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie to był jeden z elementów. Ale generalnie Białoruś rządzi się bardzo specyficznymi e, prawami i system ten nie zawsze jest spójny, tak jakbyśmy go chcieli widzieć. E, tutaj zapewne zebrały się wszystkie rzeczy, to znaczy naciski Amerykanów, e, bo zależało im na tym, e, naciski ekonomiczne Amerykanów, które są niezależne od tych e, politycznych. E, coraz, większa, e, ta, coraz większe kłopoty Łukaszenki oraz... E, że za kulisowe działania myślę, że nie tylko słów. Myślę, że tutaj bardzo mocno, także pan prezydent wspominał tylko pałac, natomiast no, praca MSZ-u i wszystkich kanałów MSZ-u tutaj myślę, że jest niedoceniana i nie do końca dowiemy się, jak niezależnie od tego, co decydowali Amerykanie, nasz MSZ zrobił czy Łukaszenka uwolniłby Andrzeja Poczobuta bez zielonego światła z Kremla czy w ogóle dla moskiewskiego reżimu to jest jakiś temat wart uwagi czy głowy mają zaprzątnięte zupełnie czymś innym Nie myślę Łukaszenka znaczy Poczbut był osobistym więźniem Łukaszenki On był tym on był symbolem wszystkiego czego Łukaszenka się bał i czego Łukaszenka nienawidził, czyli godności, której nie da się złamać, nie da się kupić, nie da się zastraszyć, tak jak łamał różne inne osoby, które potem wymieniał czy, czy, czy wyrzucał za granicę. W tym przypadku nie udało mu się w zasadzie nic osiągnąć poza tym faktem, że, że Andrzej Poczobut jednak musi opuścić Białoruś, dzięki czemu Łukaszence wydaje się, że pozbywa się problemu. Tego problemu się nie pozbywa. Ale widać, że sytuacja wewnętrzna w kraju dojrzała do tego, aby zdecydować się na no, wymianę, która jest symboliczna także dla samego Łukaszenki. Przejaw słabości tego reżimu? Czy Myślę, to jeszcze że za wcześnie i za, za mocno powiedziane? Tak. Łukaszenka... Odpuszczając Poczobutowi, myślę, że zagrał nie tylko nas tych agentów, ale zagrał też na te właśnie coraz lepsze relacje i interesy z, ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o gospodarkę białoruską, bo bez tego po prostu Białorusi nie padną. Łukaszenka widzi, że z Rosją tych relacji gospodarczych nie będzie, bo, bo Rosja jest zbyt słaba. Jedyne, co, co, co daje Rosji, to w tym momencie możliwość kupowania, gazu, który jest potrzebny do produkcji nawozów sztucznych. Natomiast sama Białoruś no, nie była w stanie tego wszystkiego robić. Dzisiaj, jeżeli znajdzie te rynki zbytu, a mamy też jeszcze ten kryzys w Zatoce, który potęguje problemy z dostępem do, do, do nawozów sztucznych, no to myślę, że to może trochę podtrzymać Łukaszenkę i jego reżim i Sprawić takie wrażenie Łukaszenki, że on ma też jakąkolwiek siłę sprawczą poza Moskwą. Pan profesor Daniel Boczkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, się. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że możesz zdecydować, do kogo trafi 1,5% twojego podatku?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 Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To ogromny sukces. Wszyscy Polacy powinni się dziś cieszyć. Tak o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiej niewoli mówi wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Uwolnienie dziennikarza jest częścią wymiany pięciu więźniów przez każdą ze stron. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów.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 Mówił wicepremier Sikorski. Witaj w polskim domu przyjacielu. Napisał w mediach społecznościowych premier dodając zdjęcie jak wita Poczobuta na granicy. Po południu Donald Tusk wróci do Warszawy o 16.30 wygłosi oświadczenie. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zaprosił Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego. Chce mu wręczyć przyznany wcześniej order Orła Białego. Intensywnie zbieramy dla Państwa komentarze. Po informacjach połączymy się z Alesiem Zarembiukiem prezesem domu białoruskiego w Polsce będzie też relacja z Sejmu, tam euforia po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. A skoro jesteśmy przy Sejmie o 18, Komisja Ochrony Środowiska pochyli się nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister klimatu. Przygotowali go posłowie PiSu i Konfederacji. Wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Ancel liczy na to, że uda się przekonać część koalicji rządowej do przegłosowania wniosku. Po to jest składany wniosek, żeby odwołać w naszym odbiorze złą panią minister. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik. Koalicja rządowa ma ponad 240, ale myślę, że niektóre osoby się wyłamią. Koalicja pokaże jedność, Paulina Henning-Kroska zachowa posadę. Tymi słowami zapał opozycji studzi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Nie jest wyczuwalne takie napięcie, które by wskazywały na to, że może wydarzyć się coś nieobliczalnego. Oczywiście jest pewne ryzyko, że część posłów Polski 2050 zachowa się nielojalnie wobec rządu, ale to już będzie ich osobisty problem. Co do większości jestem spokojny. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie minister klimatu pojutrze w czwartek. Kwota jest astronomiczna, ale to kropla w morzu potrzeb. Tak wynik internetowej zbiórki youtubera Łatwoganga komentuje Krzysztof Ostaszewski Onkolo i ojciec chłopca chorego na białaczkę. Akcja przyciągnęła miliony osób i wpłat na koncie fundacji Cancer Fighters jest ponad 280 milionów złotych. To słodko-gorzki wynik. Słyszymy od Krzysztofa Ostaszewskiego. Czuję ulgę, bo wiem, że na świecie, w Polsce jest całe mnóstwo osób, które po prostu los drugiego człowieka nie jest obojętny. Z drugiej strony 200 milionów złotych zebrane, czy 300 milionów złotych zebrane, to jest kropla w morzu potrzeb. Budżet nfz to jest 250 miliardów złotych. Duża część z tej kwoty idzie na onkologię. Jeżeli sobie policzymy, że 180 tysięcy ludzi rocznie słyszy diagnozę nowotworu, to możemy sobie uświadomić, jak wielka jest skala problemu. Lek, który musi brać syn doktora Ostaszewskiego jest nowy i przez to jeszcze nierefundowany. Na wsparcie leczenia Henia Ostaszewskiego prowadzona jest zbiórka. Rodzina zamierza zgłosić się o pomoc do Cancer Fighters. I tą wiadomością kończymy informację o 14.30. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. O 15.00 przywita się z Państwem Ewelina Kamińska. Spokojnego dnia. Do usłyszenia. Dzień w polskim radiu 24. Jest godzina 1434. Komentarz. I połączony z nami pan Aleś Zarębiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie zgodnie z zapowiedzią. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry Państwu. Ten dzień jest naprawdę dobry, dlatego że przekazujemy tę informację, która do nas dotarła. No już kilkadziesiąt minut temu. Andrzej Poczobut, uwolniony z więzienia, jest już w kraju. Oczywiście skupiamy się głównie na tym fakcie, ale myślę, że dobrze jest powiedzieć i przypomnieć panie prezesie, z jakiego miejsca do Polski Andrzej Poczobut po pięciu latach uwięzienia do nas przyjechał. No niestety z Łukaszenkowskiego lagro, z izolatki, z tortur i widać to po tych zdjęciach, które już ujrzały światło tutaj w Polsce i to zdjęcie z premierem Tuskiem i późniejsze zdjęcie z dziennikarzem i redakcyjnym kolegiem, Andrzeja poczuł, to wygląda Andrzej bardzo, bardzo źle. I to właśnie pokazuje, w jakich warunkach e, był utrzymywany, jakie tortury przeszedł. A Jak go zobaczyłem, to się popłakałem. Jak zobaczyłem zdjęcie, bo pamiętam Andrzeja z lat 90. jeszcze przed tym 2021 rokiem, on zupełnie inaczej wyglądał, on ćwiczył, on był taki mocny, a teraz widzimy po prostu więźnia stalenowskiego Gulagu. Tylko takie porównanie mi przychodzi do głowy i to właśnie pokazuje jak e, niszczą, jak mordują e, więźni politycznych na Białorusi, jak, jak to robi Łukaszenka. No bo dobrze, że Andrzej jest na wolności, dobrze, że jest w Polsce, naprawdę jest fajny dzień, ale ponad 10 osób niestety nie doczekało się e, swojej wolności i zmarło w Łukaszenkowskich lagrach w ciągu tych ostatnich pięciu lat. Andrzej Poczobut rzeczywiście wyraźnie wycieńczony tym, co się działo z nim przez ostatnie lata, ale duchowo i moralnie pozostał niezłomny. Duchowo i moralnie Andrzej Poczobut wygrał z tym reżimem bez względu na ten cały aparat przymusu, cały aparat represji. Dziesiątki tysięcy ludzi, którzy obsługują reżim Łukaszenki, którzy torturują, którzy aresztowują, zatrzymywują E, którzy zniecają się w więzieniach e, psychicznie, fizycznie nad więźniami politycznymi. Nie mówię to, bo wymyśliłem, a tylko to są fakty, które zostały przekazane przez tych więźniów i osoby represjonowane, e, którym pomagamy od 2020 roku jako dom białoruski, czyli osobom represjonowanym i byłym więźniom politycznym. No i tutaj e, ogromna rola, ogromne podziękowanie państwu polskiemu, a szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które już szósty rok z rzędu wspiera takie działania i wspiera właśnie osoby represjonowane. Jakby nie Polska, jakby nie polskie działania, jakby nie polska Solidarność, ta społeczna od zwykłych Polaków i ta od instytucji państwowych, no to mielibyśmy nie kilka tysięcy więźniów politycznych, a kilkadziesiąt e, tysięcy więźniów politycznych. Wiemy o tym, że Andrzej Poczobut jest w drodze do Warszawy. Kiedy się pan z nim może spotkać, zobaczyć? No najpierw chyba w, się spotka z rodziną, z najbliższymi. Bardzo chce go zobaczyć, bardzo chce go uściskać, ale trzeba dać mu czas, żeby on doszedł do siebie, bo tak jak już mówiłam, on przetrzymywał się w izolacji. On e, na 100% nie wie, co się dzieje, w jakim e, świecie on teraz e, e, został wymieniony, e, bo inni więźniowie polityczni, no, nie, nie polityczni, inni więźniowie wskazani no, z artykułów e, kryminalnych, oni mają tam telewizory, ma, mogą oglądać chociażby tą propagandę łukaszenkowską, a Andrzej Poczołbot był cały czas w izolacji. Listy do niego nie docierały, od niego nie docierały, żadnej informacji nie miał. On był po prostu torturowany w izolowanym pomieszczeniu bez czegokolwiek. Chyba, że tylko miał książki, mam nadzieję. Także on musi zrozumieć, co się wydarzyło w ciągu tych pięciu lat, jak okropną wojnę prowadzi Rosja przeciwko Ukrainie i jak za pomocą swojej dezinformacji również próbuje tutaj oddziaływać w Polsce, w krajach bałtyckich, w całej Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dniach będę mógł. Ściskać. No to proszę nas, od nas też Andrzeja Poczobuta serdecznie pozdrowić. Rzeczywiście zwraca Pan uwagę na bardzo ważny szczegół, że Andrzej Poczobut wychodzi z tego więzienia po pięciu latach, gdzie był odcięty od wszelkiej informacji i teraz czeka go na pewno odpoczynek, na pewno no, to taki powrót do formy i do zdrowia, ale także powrót do tego świata, który przez te pięć lat zmienił się, no, pewnie nie do poznania z perspektywy kogoś, kto pięć lat temu trafił do zamkniętej kolonii karnej Łukaszenkowskiego reżimu. To prawda, ale mam nadzieję, że Andrzej będzie, będzie kontynuował swoje zajęcie, szczególnie będzie nadal e, dziennikarzem, a również będzie nadal badał e, podziemie Polskiej Armii Krajowej e, na Wielęszczyźnie godzin To, czym się zajmował, to, czym się fascynował, to, co robił e, od, od, od swoje, te, tej pracy dziennikarskiej odrębnie e, już po godzinach. No, musi musi, musi musi po prostu dojść do siebie, bo te zdjęcia pokazują, że on jest. On był torturowany, i on jest bardzo, bardzo osłabiony. No, możemy tylko zobaczyć chociażby to zdjęcia, kiedy on stoi w celi takiej w sądzie, w 2021 chyba, czy 2023 roku. Eee, tak, to zupełnie wiem, inny to człowiek, wziąć. zupełnie inna osoba. W porównaniu tak, z tym, tak. co, co widzimy na tych fotografiach z premierem z polsko-białoruskiej granicy. Jakie zadania? I przypomnę tylko, że. Proszę? Jakie zadania teraz stoją przed Andrzejem Poczobutem, kiedy już dojdzie do siebie, kiedy zakończy się ta rekonwalescencja, bo mówimy o nim, człowiek symbol, człowiek niez niezłomny, osoba niezwykle ważna i dla Polaków na Białorusi, ale także dla białoruskiej opozycji walczącej z reżimem. Jakie zadania teraz historia, życie, los stawia przed Andrzejem Poczobutem, pana zdaniem? Na pierwsze i najważniejsze, żeby odzyskał swoje zdrowie, żeby zrobił wszystko, żeby, żeby powrócić do normalnej, zdrowej formy e, i żeby mógł po prostu dalej działać. Andrzej to wygrał z tym reżimem. To jest człowiek niezłomny, człowiek mocny, człowiek kamień e, i tak jak już mówiłem, no, reżim przegrał e, duchowo, Andrzej Poczobut jest tym samym Andrzejem Poczubutem, a nawet jeszcze mocniejszą postacią, osobą, no, go znam od kilkadziesięcioleci, tak, bo znamy się od końca lat 90. Także e, myślę, że dalej będzie, tak jak powiedziałem, kontynuował te swoje zajęcia, a również opowie nam, a być może opisze, bo już e, są w jego biografii też książki, o Białorusi, o reżimie, opiszę po prostu to, co przeżył i to, w jaki sposób reżim znęca się, torturuje ludzi absolutnie niewinnych, ludzi, którzy trafili za kratkę tylko dlatego, że e, krytykowali reżim, tylko dlatego, e, dlatego że powiedzieli coś na, w mediach społecznościowych czy coś skomentowali i za to otrzymali e, czy kilka, czy kilkadziesiąt lat e, więzienia. To właśnie pokazuje, że, że tylko system demokratyczny, że tylko e, e, Polska demokratyczna, inne kraje demokratyczne, demokracja może zabezpieczyć obywatelowie e, wszelkie jego, jego, jego prawa. I właśnie dyktatura... Teraz w 2026 roku niczym się nie różni od tych totalitaryzmów, które pamiętamy z czasów hitlerowskich Niemiec i z czasów stalinowskiego Związku Radzieckiego, no, którzy też się przyczynili do, do, do mordów wielu setek tysięcy Polaków. Pan Aleś Zarębiuk, prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie był z nami. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, za no, podzielenie się tym doświadczeniem znajomości z Andrzejem Poczobutem. Andrzejem Poczobutem, który dzisiaj, przypominamy państwu, jest na wolności, wrócił do Polski. Świetny, piękny, piękny dzień. Dziękuję bardzo. A jakie to wydarzenie wywołało reakcję w polskim Sejmie? To już pytanie do naszego reportera Michała Fabisiaka. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Andrzej Poczobut uwolniony. O sprawie poinformował na platformie X premier Donald Tusk. Jak posłowie przyjęli, zareagowali na te informacje? No tu chyba też wszyscy zgadzają się z tym, o czym przed chwilą powiedział nasz rozmówca, że jest to piękny dzień. Dawno tu zresztą w Sejmie nie słyszałem tak zgodnych komentarzy w jakiejś sprawie, jak ma to właśnie miejsce w przypadku uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Zarówno rządzący, jak i opozycja nie, kruj, nie kryją swojego zadowolenia. Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że o sprawie dowiedziała się na posiedzeniu jednej z sejmowych komisji. Zdaje się, że Komisji Kultury. No i relacjonuje, jak przyjęta została ta informacja. To były takie spontaniczne oklaski. To jest naprawdę ogromna ulga, bo wiemy dobrze, jak długą ciepła, w jak tragicznych warunkach. Także naprawdę ogromne podziękowania wszystkim, którzy się przysłużyli. Zarówno panu prezydentowi, jak i ministrowi spraw zagranicznych. I oczywiście dziękujemy za wsparcie dyplomatyczne, bo z doniesień medialnych wiemy, że siedem państw było w to zaangażowanych. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji kluczową rolę w tej sprawie mogli odegrać Amerykanie. Zdaniem właśnie tego polityka Konfederacji szkoda tylko, że tak długo trzeba było czekać na to uwolnienie. Jestem pewien, że Amerykanie mogli w tej sprawie pomóc. Przypomnijmy, że wcześniej była akcja zwolnienia innych więźniów wynegocjowanych przez Amerykanów. Żałuję, że już w tej pierwszej transzy nie było pana Andrzeja Poczobuta. Cieszę się, że Andrzej Poczobut został zwolniony z więzienia. Mam nadzieję, że jest w dobrym zdrowiu. Cieszę się, jeżeli wreszcie jest jakiś sukces negocjacyjny ze stroną białoruską tego rodzaju. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę na to, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta ma wymiar symboliczny. Trudno przywołać teraz drugą osobę, która płaciła tak wysoką cenę za swoje poglądy, za wartości, które wierzy, za niechęć do kompromisów z krwawym dyktatorem Aleksandrem Łukaszenko. I to, że dzisiaj Andrzej Poczobut wychodzi na wolność, to jest taki dobry dzień, bo umacnia w nas wiarę w to, że na końcu to dobro, systemy demokratyczne, ludzie upominający się o wartości i prawa człowieka, to ich głos i ich postawa jest do. A były wiceszef MSZ Andrzej Szejna z Nowej Lewicy dodaje, że te negocjacje z pewnością nie były łatwe, bo wiązały się z koniecznością opuszczenia przez Andrzeja Poczobuta Białorusi. Mieliśmy takie informacje, że jednak nie chciał on pozostawić Białorusi, a to wynikało z faktu, że przecież poświęcił swoje życie dla walki o demokrację we własnej ojczyźnie. No teraz mamy dobrą wiadomość, wiadomość, że odzyskał wolność te negocjacje nie są łatwe. Pamiętajmy, że negocjujemy z niedemokratycznym prezydentem. Niekoniecznie druga strona zawsze dotrzymuje słowa. Prezydent, prezydent Karol Nawrocki już zaprosił Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego po odbiór najważniejszego polskiego odznaczenia Orderu Orła Białego. Niewykluczone, że wkrótce Andrzej Poczobut zostanie również zaproszony do Polskiego Parlamentu. O dosłownie przed momentem jeden z wicemarszałków z ramienia koalicji rządowej przekazał mi taką informację, że prawdopodobnie do takiego zaproszenia dojdzie. Michał Fabisiak śledzi reakcję polskich posłów, polskich parlamentarzystów na informację o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Michale, bardzo dziękuję. Komentarz. Jest z nami pani Eliza Olczyk, publicystka. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Ucieszona, uradowana z pewnością informacją o tym, że Andrzej Poczobut jest na wolności, jest w Polsce. No to jest fantastyczna oczywiście wiadomość i taka bardzo pozytywna, bo jednak był taki moment, kiedy się wydawało, że Andrzej Poczowód może po prostu nie przeżyć tej kolonii karnej. Yy, wyglądał coraz, coraz gorzej, takie zdjęcia do nas docierały, że po prostu... Yy, bardzo, bardzo źle znosił pobyt tej kolonii karnej. Przypominam, że został skazany na 8 lat i na dodatek odmawiał, to mówił Andrzej Szejna, odmawiał, bo on mógłby wyjść wcześniej, gdyby zadeklarował, że wyjedzie z Białorusi zresztą tak naprawdę to nie wiemy, czy mógłby wyjść, ale tak mówiono, tak, że, że on zdecydowanie powiedział, że absolutnie nie wyjedzie z Białorusi, zatem droga do negocjacji o jego uwolnieniu była zamknięta. No i się bardzo cieszę po prostu, że skoro wyszedł cały i zdrowy i przeżył tę, to okropne więzienie, no to jest to niesamowicie pozytywna informacja i trzeba tutaj powiedzieć sobie jasno, że bez Amerykanów, bez zaangażowania Amerykanów tego uwolnienia by nie było. Jednak Amerykanie rozpoczęli taki proces dogadywania się z Aleksandrem Łukaszenką, jakkolwiek byśmy oceniali to, prawda, to dogadywanie się. To jednak najpierw było około 160 bodajże więźniów zwolnionych w wyniku tych negocjacji. Teraz Andrzej Poczobud z naszego punktu tu widzenia fantastycznie, ale pamiętajmy, że tych więźniów politycznych na Białorusi jest kilka tysięcy. To, to co, w tej, co, co załatwili Amerykanie i chwała im za to, to jest po prostu wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski, mówi o tym, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta to jest wynik jedności i sprawczości polskich instytucji. Słyszymy z Sejmu, pani redaktor, no, prawie tożsamo brzmiące głosy no, euforii i radości wielkiej z faktu uwolnienia Andrzeja Poczobuta ponadpartyjnymi podziałami rzeczywisty taki ton tych wypowiedzi? Czy za chwilę będą pobrzmiewały w tym tonie jakieś fałszywe nuty ewentualnych podziałów? Czego się Pani spodziewa? Czy to będzie temat również polityczny? To zawsze jest temat polityczny. Tego typu rzeczy zawsze są tematami politycznymi, bo teraz wszyscy są w euforii, więc wszyscy mówią, że hura, jak to wspaniale jest. No ale wiadomo, jedni wypinają pierdzień orderu, a za chwilę zaczną pokazywać palcami, a wy to, a nic nie mogliście zrobić. No to ci drudzy powiedzą, a tak, to nie jest w ogóle żadna wasza zasługa, tylko tutaj Amerykanie, nie to załatwili, więc spodziewam się, że jak opadnie ta pierwsza radość, ta pierwsza euforia, to spodziewam się, że po prostu tak to będzie wyglądała ta dyskusja. Trzeba oddać, że naprawdę bez zaangażowania Amerykanów, to, się, to by się po prostu nie udało. Oczywiście nasza dyplomacja na pewno była w to zaangażowana, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie była zaangażowana, prawda? Ale jednak przed tym pierwszym zaangażowaniem Amerykanów, kiedy zostało uwolnionych tych 160 więźniów, to w zasadzie nie było żadnej, żadnej, żadnego sygnału, że, że jakichkolwiek więźniów się uwalnia. Kilka lat temu została uwolniona, co prawda, pani Angelika Borys. To też taka jest postać emblematyczna, tak samo jak i Andrzej Poczobu dla, dla Polaków na Białorusi. Niemniej jednak tam sytuacja była inna. Tam się spodziewano, że, że Łukaszenka się spodziewał, że to w jakiś sposób ociepli jego relacje, że coś uzyska. Poza tym miał taki pretekst, bo od niej nigdy nie wymagano, żeby opuściła Białorusi. Łoruś, ale, ale że, że to jest tak, że, mu, że, że jego matka, jej matka apelowała, żeby żeby ją wypuścić. No to no Łukaszenka powiedział, no dobrze, to odeślijcie ją do matki, prawda? I, I tak to wyglądało. Natomiast Andrzej Poczobut był więźniem szczególnym, bez wątpienia. To mówiono o tym od początku, że on jest traktowany jako karta przetargowa i że że Łukaszenka będzie chciał coś uzyskać za jego uwolnienie. No Teraz wiemy, że doszło do wymiany więźniów. Kilka osób z przetrzymywanych, jak rozumiem, w polskich aresztach. No, po, prawdopodobnie podejrzewanych o szpiegostwo po prostu z tego tytułu. Plus archeolog rosyjski, który jest podejrzewany o zniszczenie jakichś, tam do, jakichś dzieł kultury na, na Krymie. On też zostanie uwolniony przy tej okazji. Zatem cenni więźniowie zostaną zwróceni Białorusi i również ten archeolog do Rosji, tam Rosja od dawna się upominała, żeby go zwolnić, a Polacy pierwotnie zamierzali po prostu przekazać go Ukraińcom, ale okazało się, że to się udało. Jednak tutaj tę transakcję wiązaną, że się tak wyrażę przy tej okazji doprowadzić Dzięki temu Andrzej Poczobut wyszedł. Myślę, że nie tylko dzięki niemu, ale, ale tak to wyglądało. To są skomplikowane tak. negocjacje i kogo można wypuścić, kogo można wymienić to to nie jest takie proste. Były nawet takie filmy fabularne na temat wymiany i jak do niej dochodziło, więc to też państwu polecam. To jest fascynujący proces takich negocjacji. No tak czy inaczej, niezależnie od tego, jaką cenę trzeba było zapłacić, to dobrze, że, że ta cena została zapłacona i że Andrzej Poczobut wyszedł. To teraz zastanówmy się nad pani redaktor tymi konsekwencjami tego wydarzenia dla polskiej sceny politycznej. Mówi pani o tym, że to zawsze jest temat polityczny. Głos w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta zabrał podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Posłuchajmy. Bardzo, bardzo radosny dzień, bardzo dobre informacje. Pan premier przekazał informację o tym, że Andrzej Poczobut jest wolny, jest już na terenie Polski. Ja tutaj dużo więcej informacji na ten temat nie będę udzielał, tylko zapowiem to, że Pan premier y, będzie miał wystąpienie około godziny 16.30, bo bezpośrednio jedzie tutaj do Warszawy z granicy. Pan premier już się z panem Andrzejem Poczobutem spotkał. Jest to wielki, myślę, sukces y, całej Polski, całego polskiego państwa. No ale to jednak premier Tusk spotkał się z Andrzejem Poczobutem na granicy. To on opublikował te pierwsze zdjęcia i to on y, staje się twarzą tego y, sukcesu y, z kolei prezydent Karol Nawrocki w dalekim Dubrowniku wyrażał swoją radość z uwolnienia Andrzeja Poczobuta. No tak, ale już zaprosił pana Poczobuta do e, Pałacu Prezydenckiego w celu odebrania Orderu Orła Białego, który to order został mu przyznany. Zatem oczywiście pan prezydent też jest zainteresowany, żeby trochę się w cieple tego sukcesu, bo to jest sukces absolutnie tego sukcesu, żeby się troszeczkę ogrzać i moim zdaniem słusznie zwracam uwagę, że jednak specjalny wysłannik Amerykanów do negocjacji z Białorusinami wskazywał właśnie na prezydenta Nawrockiego i jego rolę i prezydenta Trumpa, prezydenta Wrockiego. O panu premierze nie wspomniał. I myślę, że było to bardzo znamienny był wpis, proszę Państwa, pana ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Toma Rosa, który napisał, że Amerykanie dotrzymują zobowiązań. I tak coś mi się wydaje, że nawiązał do tego głośnego wywiadu pana Donalda Tuska w kiedy to premier nasz pod, jakby poddawał wątpliwość. Fakt, czy gdyby doszło do na przykład jakiejś napaści na Polskę, to czy Amerykanie się ruszą i będą nam pomagać w ramach NATO. Po tym wywiadzie pan Tom Ross powiedział, że gwarancje Amerykanów są niewzruszone, a teraz skorzystał z okazji, żeby podkreślić, Amerykanie dotrzymują zobowiązań. No i teraz zresztą pan, pan, prezy pan minister spraw zagranicznych Zardosław Sikorski y, y, mówił, że y, wprost mówił, tak, że największy udział w tym, w tym całym procesie i jednak mieli Amerykanie i, i prezydent Trump, może, y, wiadomo, że nie osobiście, ale specjalny wysłannik jego, ale może i prezydent Trump, kiedy y, y, jakieś tam podejmował y, osobiście y, działania. Najważniejszy pani redaktor i drodzy państwo, Andrzej Poczobut jest na wolności. To jest informacja, którą z wielką radością przekazujemy dzisiaj państwu. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Został zwolniony z Łukaszenkowskiego więzienia i jest już w Polsce. Była z nami również pani Eliza Olczyk, publicystka. Pani redaktor, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.